i być zabity, a po trzech dniach z martwych wstać. A to mówił jawnie. Wtedy go Piotr, wziąwszy na stronę, począł go strofować. Ale on, obróciwszy się, a wejrzawszy na ucznie swoje, zgromił Piotra, mówiąc, idź ode mnie, szatanie, albowiem nie pojmujesz tego, co jest bożego, ale co jest ludzkiego